jakiegoś zielna, no, ciekawych. To jest chyba zarodników, zarodników tak, się tak, się tak, się tak, się tak, to jest trochę Tak jak e, widzimy, mamy piękny las. No i możemy sobie wyobrazić sytuację tego, że on pewne razy idzie z komputerem, z był otwartą. Dorota sobie idzie z... E, tak z, tak bardziej dodecyjnie. Tak. E, tak jak widać. Mówimy sobie znaleźć stronę, Borowik szlachetny, popularny, prawdziwek i mogę sobie z tą stroną otwartą szukać może wreszcie w lesie znajdę coś. Drota ma do tego troszeczkę ma... Także Tak, żeby było śmiesznie to z takim tradycyjnym, czy mam takie też mogę znaleźć jakieś tam Oczywiście w Brutalności jesteś z No i teraz pytanie jest takie, tak? Znajdę jakiego grzyba, znalazłem, o, super, mam, mam grzyba, ale co to jest w ogóle, gdzie to znaleźć, tak. Teraz wyobraźmy sobie, że ja rzeczywiście nie skończę na tej grzędy. Mam otwartą stronę z podziwkiem. zajmując coś w takiej jak, jak to znaleźć, jak to wyszukać. A co robi Dorota, w tym momencie? się? To są taki przewodnik w odżywach. E, malutki, nie jest ciężki. E, I go to przetargować i, proszę Państwa, jest. Jest od razu, no zajęło mi to parę sekund, żeby sobie przetargować. Nie wiem co to jest. Nie no właśnie, zmierzam. ale a ja w koleu sekundach klikam na e, listę grzybów w Polsce, on że się zdobył jakiś naukowo. Kto, kto by zwykły śmiertelnik powiedział, że są grzyby w Polsce, prawda? No i mam tutaj tylko 890 stron w tej kategorii. Więc myślę, że jakbym do, do wieczora się w tym lesie i klikał, to to może wejść zająć jutro grzyby, nie? Fajnie. No. Czyli czy to nie tylko o dotyczyć? się dotyczy, tak? Przyleciałam coś takiego, o, co to? Kto na to jest? bardzo tak, tak. Bardzo łatwe. Fauna w Polsce. No dobrze, I jak znajdować w takim razie zwierzęta, na przykład ptaków, jak znaleźć zwierzęta, tak? Jak to zrobić? No nie, jesteśmy. Nie, nie, bo... <grymka> e, jak ktoś coś wie o ptakach, to ma mniejszy problem, tak? A jeśli ktoś zaczyna przygodę z pechami, no to może być ciężko. E, to jest taki przewodnik, który dla mikrologów to, powiedzmy, jest do wyrzucenia. ale jak ktoś zaczyna, to jest całkiem nieźle, dlatego że tutaj e, mamy ptaki posegregowane wielkością. E, każdy wie mniej więcej, jak wygląda grubel. Że grubel jest większy od bociana. Ale każdy mniej więcej wie, tak? E, bocian, grubel, powiedzmy, jakaś kawka czy gołą. E, I w tym momencie mamy połowę, z głowy. Mamy tak postępowane, to już znajdziemy mniej więcej wielkość ptaka i w tym momencie mamy już część segregacji za nami, więc dajemy radę. Nie jest źle. Są też przewodniki, które na przykład są ułożone siedliskami. To też jest niezły sposób segregacji. Katery... Kateryza... Kateryza... Tak, dokładnie. No. E, bo jesteśmy w mieście, więc szukamy sobie ptaków w mieście, tak? Jesteśmy nad wodą, gdzieś tam, nie wiem, nad strumieniem jakimś, nad jeziorem, to też możemy sobie e, ja tutaj znaleźć. Jechałem w prawo siódemką w i tam akurat były takie bardzo miastowe. Na świetniku też są. Merwę to są miastowe. W jaki sposób można w ogóle kategoryzować? Właśnie nie tylko ptaki, można kategoryzować różne rzeczy. Grzyby poznajemy znacznie po tym wyglądzie. Czyli na przykład taka ptakami jest tak, że jak mamy mewę, to wiadomo, że ona zawsze jest tam biała, czy szara, czy... No, wiemy, że kaczka, prawda? Kaczka to ma... samyś wygląda inaczej i samiczka wygląda inaczej. A jak to jest w przypadku innych gatunków? No, Z mewami może być problem, bo taka mewa. Wygląda zupełnie inaczej, kiedy jest w pierwszym roku, zupełnie inaczej w drugim roku, zupełnie inaczej wygląda w czasie lodowej, w czasie spoczynkowej, więc też możemy mieć problem. Od e, się zmienia trochę, tak? E, ale to głównie sansy. E, natomiast e, do, są też dobre przewodniki, jak już troszkę wejdziemy w temat, to możemy szukać e, w takich lepszych przewodnikach i też damy radę. Z Wikipedią jest trudniej, e, o tyle, że no jak wło grzybami, tak? Mamy mnóstwo stron do przejrzenia i tak naprawdę nie wiadomo, od czego zacząć. No dobrze, ale nie tylko w przyrodzie zwołają różne barwy, na przykład tutaj mamy gdzieś ten sam typ na jednostki trakcyjne, gdzieś barwy każdego inny. No, to jest bardziej jest zrzucowanie niż szata godowa i spocznikowa. I no, też bardziej się stoją. Bardziej się stoją tak, to jest takie taka popularna lokomotywa. Tylko, że akurat z na jest ten, ta wygoda, że podróżnie od ptaków każda ma tutaj napisane na przykład EU07, więc no, od razu co wpisać będzie, żeby znaleźć tą lokomotywę. No, ptaki nie, nie można z sobą tabliczek, żeby też nie są podpisane, nie mają qr kodów na przykład. Ale było łatwiej mówić. Czyli GPS-a może by im w szczeblu, żeby szukać łatwiej źróżni. No, tylko jest jeden problem, że no, fajnie, że koledzy się dogadali, że zróbmy to jakoś tak po Bożemu i uporządkujmy, tylko że teraz jak wejdziemy sobie na listę lokomotyw, no to nie znajdziemy tutaj eu 7. Trzeba być na tyle mądrym i przybiegłym, żeby wiedzieć, że ta lokomotywa to jest Bafafak 4EHCP 303E. To jest tak jakbyśmy szukali grzybów tylko i wyłącznie po nazwie łacińskiej. I teraz kto wie, jak się nazywa się prawdziwek łaciń? I rąk. <grymne> Nie będę ryzykować dalej. Na pewno jest to jak się zapasuję płacimy. Carbonus Gladarius. <grymne> no oczywiście jest jedna rzecz, która jest w tematie jakoś ogarnięta w stosunku do obrzydu. Możemy sobie wejść na taką stronę przeglądową, czy to dla motyw spalinowych czy elektrycznych i po prostu sobie dopasować obrazek, czyli to co zobaczyliśmy w naturze, do tego, co chcemy przeczytać, w artykuł. Oczywiście jest w tym pewien problem związany z tym, że no nie każdy lokomatyzm ma tą tabliczkę taką jednoznaczną, że od razu wiemy, że o, to jest na pewno ta, musimy kombinować. Często nie, nigdzie nie znajdziemy oznaczenia, które sugeruje wprost to, co znajdziemy na Wikipedii, często oznaczenia danego operatora kolejowego i utrudnia nam to trochę życie. Natomiast, tak jak z grzybami, mamy również takie małe atlasiki w kieszeń. Można je sobie zabrać, można sobie powertować, można sobie znaleźć jakąś akumatę, którą się chce. Z mniejszymi lub większymi tego konsekwencjami, tak? No, jeżeli jest tak jak z ptakami, tak? W, innym, w innej szacie godowej, no to oczywiście szukać będziemy dłużej. Jak nie potrafimy policzyć ile jest kółek, bo akurat nie widać, to też będzie problem. Ale tak naprawdę zaczęliśmy od grzybów, zaczęli tak trochę przez taki, przez tą taką część ożywioną, żeby pokazać, że duży jest potencjał do tego, żeby poprawić wyszukiwanie po obrazku, czyli tego, że ktoś nieobeznany w temacie, kto chce czegoś się dowiedzieć na temat. Właśnie, czy grzyba, czy taka, czy lokomotywy, czy dowolnej innej rzeczy, chociażby tak jak u tej gry planszowe. No, wyobraźmy sobie sytuację, mi, no, akurat bliska sytuacja nie tak dawno temu, wygrzebałem jakąś planszę, o, fajna gra, jak w to się gra? No i pytanie, kto z was potrafi te dwie plansze nazwać jednoznacznie? To to jest chińczyk. Tak. To to jest chińczyk, tak. To była ta łatwiejsza, a ta górna? Chyba go. Ona jest w wikipedii wzięta, także było ciekawe. Także szukajcie, się. znajdziecie. Gier planszowych jest mniej niż grzymów. <śmiech> Taka podpowiedź. No oczywiście są też gry, gdzie na przykład znamy plansze, tak? No teraz pytanie, czy to jest track czy to jest backgammon, czy to jest nardy? No, różne nazwy do tej samej gry, do tej samej... Te same zasady, identycznie. Po prostu różnych w różnych nazwach to się różnie nazywa. Mm. Piłko to też tak jest. Piłko nożną, tak. <śmiech> Soccer. Tylko tam plaża jest słodniejsza. Także tutaj, że jest pewien potencjał na pole do popisu, jeżeli chodzi o to, że poprawić to. Oczywiście tak jak pokazałem tę listę lokomotyw, to to nie jest doskonałe. To jest dalekie od doskonałości. Z takich rzeczy, no, że powiem wracając do klasyki zupełnej z bardzo fajną rzecz. Tak, po prostu zwykła Wikipedia PWN-owska, stara, no dobra, o, właśnie mi się tam tam, gdzie było. No ale, o, tam. Zwykła Wikipedia. Zwykła, to taka, naprawdę Wikipedia, proszę bardzo, mamy grzyby. Możemy sobie w tych grzybach znaleźć też tego prawdziwego. E, Także, widać, w wanilogów sobie dawali radę. Dlaczego dzisiaj, na przykład, nie pomyśleć nad tym, żeby też robić coś w rodzaju galerii, gdzie możemy sobie kliknąć na takiego grzyba, i od razu zobaczyć jego stronę. Yy. Tylko to jest też nowy wkład pracy, który trzeba włożyć, żeby to rozwinąć, żeby to dopracować. Yy. Kolejna sprawa to jest taka, jak to zrobić, żeby to się aktualizowało automatycznie, bo na przykład lokomotyw elektrycznych to jest po prostu osobny artykuł. Jeżeli ktoś dopisze jakąkolwiek kolejną lokomotywę, to jak ktoś inny bez nie dopisze jej tam do spisu, to i po prostu nie będzie. Więc to jest one nie tylko dlatego, żebyśmy my jako ludzie pomyśleli, co zrobić, ale też dla tych, którzy potrafią jakiś bot jakiś puścić, żeby pomyśleć, jak go zaprogramować, żeby on te grafiki wyszukiwał, dodawał. E, tak czy inaczej, no widać, zażiewamy te zarodniki, zobaczymy, co z tej grzybni będzie. E, tak jak widać, rzeczywiście większość to jest, e, wykorzystaliśmy materiałów z Key Commons, a nadal, mimo tego, że grzebaliśmy w temacie i tak tutaj troszeczkę was się wciągnąć ten to rozmyślenie, To tak, jesteśmy w lesie. Ja chcę że jest tak? na Smutniku, bo jeżeli chodzi o taką listę, to jeżeli weźmiesz grzyby, to masz najbardziej popularne grzyby, tylko w jakimś języku. Nie wszędzie jest to zrobione i nie jest to takie ogólne. Jeżeli chcesz szukać w sposób taki e, tradycyjny wszystkie te takie popularne grzyby jadalne, możesz właśnie zidentyfikować, ponieważ jest obrazek i jest odpowiednik w języku polskim, no i tam tam e, obcym, tak? Czyli też taki pomysł powstań. Ale nadal grzyb jest jako grzyb, jako jeden, prawda? Jedna strona Jedna, możesz, bliknąć, możesz przejść potem do strony, gdzie masz więcej... No tak, ale tak samo jak mamy listę tych grzybów, gdzie było 890 stron, 890 grzybów do zobaczenia. Również z odmianami, tak, bo na przykład ten e, sam gołąbek może być tam zielony, szary tak, lub tak. jakiś tam jeszcze. A na przykład w 20 grzybów, jak sobie tak w po karteczkach, to tam widzimy gołąbek i ewentualnie go odmianę co ułatwia wyszukiwanie. Ja trzeba by było na wielki zrobić zrobić. Tak. Nie, ja myślę, że powinniśmy na Comons zrobić stronę po prostu dla grzyba. Dajesz we wszystkich językach, czyli wyszukiwarka łapie już tą stronę jako grzyby. I w tym momencie masz galerię, którą możesz podzielić na różne sekcje, tak? tak Inwestycje tak w Comons tak. to jest czas stracony. <śmiech> <śmiech> ja, przyjdzie idiota z Australii albo z i. <śmiech> Jeśli znaczy, nie. Z Polski też <śmiech> <nasz> zrobi <swój>. <gryny> <gryny> Dokładnie, czyli jest fajnym miejscem do zrobienia czegoś takiego. Jest takim naturalnym e, obszarem do, do takich działań. Natomiast właśnie jest ten problem, że on jest na tyle commons, że nigdy nie wiadomo, co komuś wpadł na głowę. Ja mam pomysł na to, że 07 które tam na liście, po prostu dopuścić przekierowania, żeby również... Nie jest przekierowanie. Tak. To, znaczy, na liście nie ma. Jeżeli wytrychuje wytrychuje. wpiszemy U07 z palca, to oczywiście przekierowanie jest. Tak samo jak wpiszemy ptaka po łacinie, czy grzyba po łacinie, to też rewiry wchodzą bardzo ładnie. O czym mówisz? <trym od razu. trym> ale nie jest to wyszukiwanie Ale nie jest to wyszukiwanie dokładnie. Tu chodzi tak naprawdę o to, że... Zobaczmy, że jesteśmy teraz... W dużej mierze przede do obrazku. Jesteśmy cywilizacją obrazkową w dużej mierze. Kto dzisiaj czyta? Ja. Tak <śmieniu> nie Nie tak tak, no, nie, niektórzy z nas jeszcze potrafią czytać i pisać. Ja wczoraj czytałem. A ja wczoraj cieszyłem telewizor. Na pewno jest kwestia taka, że jeżeli chcemy wciągnąć zawsze ten model rozrędziony po do, do działań to należy patrzeć tak jak oni postrzegają świat. Mamy obrazek i chcemy z tego obrazu od razu mieć informację. I to trzeba, to powiedzenie to, to mu, no to klikaj szczęśliwie, no to na pewno stracimy ten, ten, ten człowiek. Ten na tak? koniec. Wydaje mi się, że tutaj próbujemy rozwiązać problem, którego nie możemy rozwiązać na naszym poziomie, tylko to musiało być wyżej, czyli na przykład musiałaby być jakaś osobna aplikacja do rozpoznawania, a to jest większy projekt informatyczny. Yy, znaczy, to to jest, jest, to jest, ale... jest ale... robisz zdjęcie, o, no tak, i, się yy, I tak i nie, bo z jednej strony masz rację. Tak, można zrobić automat, na zasadzie zrób zdjęcie i tak jak qr kod od razu się przeniesie. Ale możemy zrobić to na tej zasadzie tak jak zwykłej w zwykłej analogowej Wikipedii, tak? Czyli te typy otwieramy i widzimy, ten jest bardziej czerwony, ten jest bardziej brązowy, ten jest bardziej jakiś. Po prostu analogowo patrzymy na stronę zawierającą wiele obrazków i dopasujemy to, co widzieliśmy w lesie, z tym, co widzimy tu na obrazku. Nie musimy Ale to nas sami po wyglądzie, te zdjęcia, przygotować na Wikibooks Books, No bo na Wikipedii? pedyta w zasadzie się nie powinno takich rzeczy robić. Dlaczego? A, a, a gdzie będziesz miał źródło do tego wyboru? spasła? Tak inaczej, my zaś mamy grzybnie, tak naprawdę e, nie mamy ma recepty na to, bo tak jak widać, każdy z nas ma jakieś inne pomysły, to jest tak naprawdę do tego, żebyśmy tutaj gdzieś przy w kuluarach jeszcze pomyśleli, dojrzeli z tym wszystkim. Być może na jesień to już zaowosuje. A przedem takiego rozwiązania to jest to, że to było centralne wydawnictwo, które zrobiło bardzo zestandaryzowane rysunki tych, tych grzybów. I to był grafik, który wiedział, że jeden jest na przykład rzeczywiście bardziej czerwony, a drugi jest bardziej, powiedzmy, drunasty. Natomiast na komuś mamy zdjęcia robione w różnym oświetleniu, w różnych ujęciach i tak naprawdę one nie oddają... I się tak naprawdę ta tak, o końcu nie jest wiadomo, z tak. z tym, że... e, to jest że... ten Grzyb jak grzyb. grzyb jest to prostu Gorzej jest takie. No, bo pan wyjeźdź teraz skowronkowy. ale prawy profil, proszę, a teraz lewy, a dziękuję. A jeszcze proszę o dobre oświetlenie. I zaśpiewać, proszę, żeby też na komos można było malodejkę wstawić. zostało trzy minuty. Ale przy czymś takim, my mamy jakby wstępną segregację, że możemy sobie wybrać, że mniej więcej to może być to, albo to może być to, tak? I nie musimy tak, przyglać tak, wszystkiego. Jak jest telefonik komór to wszystkie zielone odkładamy na bok pod razem. Tak, no tak. Mamy... chyba że Mamy, mamy siatrów, takie kostki, gdzie jest przy każdym gatunku... No tak, bo no, możemy zrobić, zrobić na przykład Przecież każdy zapachowany użytkownik może mieć ustawiony podgląd hasła głównego, nie? E, który ma pod I wtedy wyświetla się obrazek i tekst, tak? I wtedy, ja to że To to są wszystko. Dziękujemy bardzo za bardzo inspirujące. Dziękuję Za chwilę będzie na wykładu pani Przygotuje się Warta Malina Koraczewska. jako kolejna. Natomiast taką małą dykterię powiem, bo zapewne część z nas obecnych tutaj była w Białowieży. Kto był w Białowieży? bardzo, prawie połowa. Myśmy tam mieli taką wycieczkę krajoznawczą do Zornoszczy Białowieskiej i przewodniczka opowiadała, że ma znajomego profesora, który twierdził, że wykształcony człowiek potrafi nazwać co najmniej 10 gatunków drzew. No okazuje się, że nie jestem wykształconym, bo chyba na, mogę nazwać może 6. No tak, ciekawostka jest taka, chodziliśmy po tej puszczy i przyszliśmy do jednego drzewa, a można się była kwestia taka, co to jest za drzewo? No wszyscy ja też jadeśmy, no liście, ale drzewo było ho, ho, ho, jeszcze wyższe. Nic nie było widać, było oświetlenie piękne, listki były naprawdę jak, nie wiem, na pastek. I mówi, to jest albo lipa, albo top. i rozpoznajcie, i rozpoznajcie. po korze. Lipa i dom w wieku 100-150 lat mają identyczny, piękny, identyczną kolor. Nie da się, ale da się w inny sposób. Lipa, aotrost, a dom w Słuchacie Wikiradia Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org. Zapraszamy do współtworzenia ramówki, audycji i pomocy w budowaniu stron informacyjnych. Radio to inicjatywa wikipedystów, do której każdy.